Ale czy jest taki nakaz odgórny, żeby to tak. jest, Je, jest nakaz odgórny, jest przepis, który mówi, że jeśli w danym produkcie jest 0,9% GMO, to powinien być oznakowany. Przy czym to dotyczy całego składu produktu, czyli jeśli produkt składa się z 10 różnych składników, to, to w każdym może być 0,9%, czyli w sumie w tym produkcie może być bardzo dużo tego GMO. Na, najlepszą obroną przed, przed właśnie tym, żeby nie jeść produktów GMO jest kupowanie produktów mało przetworzonych, kupowanie produktów u e, dobrych rolników i mhm. tutaj e, bardzo, bardzo zachęcam wszystkich do tak. organizowania się w grupy e, i e, kupowania u rolników bezpośrednio, zapoznania się z rolnikiem, i kupowania bezpośrednio u rolników, albo rolników, którzy mają już atest ekologiczny, albo po prostu no, na zasadzie takiej, że tak powiem, przyjaźni podjęcia współpracy z rolnikami. To bardzo mocno się rozwija w innych krajach Unii Europejskiej, ponieważ w ten sposób się konsumenci bronią. Poza tym konsumenci są bardzo aktywni w, no, w innych krajach, na przykład w, Angli w Anglii, we Francji, w Niemczech, to nie tylko, że konsumenci wywalczyli wycofanie produktów spółek, supermarketów, produktów, które zawierają GMO, ale nawet doprowadzili do tego, że oznakowane są produkty pochodzące od zwierząt karmionych paszami GMO. Także my tu mamy bardzo, bardzo słaby, słaby punkt konsumenci, a wszyscy jesteśmy konsumentami. Tak. Musimy się lepiej, lepiej zorganizować, lepiej zmobilizować i więcej walczyć. Dlatego, że to naprawdę tak wygląda, że to, że w innych krajach są zakazy upraw GMO, to nie dlatego, że rządy są takie dobre, tylko po prostu rolnicy i konsumenci stanęli murem i wywalczyli te zakazy. I jeśli my tego nie zrobimy, to będziemy po prostu poletkiem doświadczalnym dla wielkiej korporacji. Rozumiem. A jak jest właśnie sprawa GMO z ludźmi, którzy są na przykład wegetarianami. Czy no oni cały czas tutaj. spożywają właśnie soję i jakieś takie nasiona i jeżeli nie ma tej opcji, że, że jest egzekwowane faktycznie nalepianie tych naklejek te produkty, no to one, oni je podejrzewają większość czasu, po prostu spożywają GMO, jeżeli Polska importuje soję, która jest genetycznie modyfikowana. No bo wegetarianie zazwyczaj spożywają soję, tak? No, to, no niestety też tak się stało, że, że ktoś kiedyś powiedział, że jak się nie je mięsa, to najlepiej jeść soję. Ja jestem wegetarianką 25 lat i prawie soi nie jem, ale natomiast jem bardzo dobre produkty. Sama mam gospodarstwo i 65% warzyw i nasion to mam swoich. A resztę po prostu kupuję od dobrych rolników, z którymi, których znam i których wiem, że, że że po prostu nie stosują e, GMO, nie stosują chemii i mogę im ufać, a Naprawdę soi jem niewiele, mamy bardzo dobre nasze strączkowe, nasze, nasze różne nasiona, a poza tym trzeba zwrócić uwagę, żeby jeść po prostu tak zwany pełnowartościowy produkt, czyli z pełnego przemiału na przykład chleb czy mąkę, którą się stosuje z pełnego przemiału, to, to wtedy naprawdę niekoniecznie trzeba jeść tą soję. Natomiast tak jak mówię, jeśli, jeśli się je soję, to trzeba patrzeć, czy jest to soja oznaczona, że nie pisze, jeśli nie pisze, że, że nie ma GMO, jeśli nie pisze, że jest to soja ekologiczna, bo ekologiczna z atestem, no to z samej definicji gospodarstwa ekologicznego tam nie wolno stosować genetycznie modyfikowanych nasion i roślin. No więc jeśli tak nie pisze, no to znaczy, że tam jest GMO po prostu, więc nie polecam. Aha, czyli jeżeli chciałbym się zdrowo odżywiać, to po prostu musiałbym się zacząć odżywać u rolników, bezpośrednio znajomych jakichś albo w sklepach ekologicznych, tak? No dokładnie tak, dokładnie tak, a, a przed, no trzeba wybiórczo, naprawdę wybiórczo kupować produkty i nie kupować takich produktów wysoce przetworzonych, nie kupować soi i kukurydzy, jeśli nie jest to soja i kukurydza ekologiczna albo po prostu z dobrego miejsca, gdzie się wie, że ona nie jest genetycznie modyfikowana. No t, yy, tak, tylko że właśnie ja myślę, że większość Polaków w ogóle, yy, no bo... Sytuacja jest taka, że tak, tak mi się wydaje, że te produkty w sklepach ekologicznych są dosyć droższe w stosunku do tych, które są w normalnych sklepach cały czas jednak. No właśnie, więc dlatego dlatego zachęcam do kupowania bezpośrednio u rolników. Naprawdę to, to się dzieje na skalę taką dużą we Francji, na przykład w Anglii, w Niemczech, gdzie po prostu konsumenci się organizują w grupy i jest tak zwana paczka od rolnika, na przykład w Polsce zaczyna funkcjonować, ale po to, żeby to się zadziało, no to my konsumenci musimy bardziej wyjść do tych rolników. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że mamy jeszcze w Polsce, właściwie to Polska to ma wyjątkową sytuację, tak? ponieważ my mamy wciąż jeszcze dużo dobrych rolników, dużo dobrych tradycyjnych rolników, którzy, którzy mogą tą żywność produkować, a nie produkują dlatego, że nie mogą jej sprzedać ponieważ nie ma lokalnych przetwórni. One zostały zlikwidowane pod różnymi pretekstami. No bo jak się ma... Bo, bo problem z tym, z tym u nas niestety, ale dyskredytuje się tych tradycyjnych małych rolników, mówiąc, że są, że są mało wydajni, że to jest rolnictwo w ogóle jako hobby i tak dalej. Powiem tak, że w te kraje wysoko rozwinięte poszły w takie rolnictwo wielkoobszarowe z, dużym, z użyciem olbrzymiego sprzętu, i olbrzymiej ilości środków chemicznych i po powiedzmy 20-30 latach tych doświadczeń robią wszystko, żeby wrócić w, w takie rolnictwo, jakie my mamy na co dzień. Mówię to z całą odpowiedzialnością, ponieważ uczestniczę w różnych rozmowach i spotkaniach z rolnikami w Anglii, we Francji i w Niemczech. Robi, ro, robi się bardzo dużo w tym kierunku, żeby tam wrócić takie, jak to nazywają, normalnej skali rolnictwo, mhm. żeby przeprowadzić, wrócić tak zwany proces renesans rolnictwa, który polega na tym, żeby wrócić do e, tradycyjnych metod upraw. I żeby więcej rolników było, żeby po prostu więcej, większy procent ludności pracowało w rolnictwie. Tak jak to jest u nas. Natomiast u nas, ponieważ korporacje potraciły rynki zbytu w tamtych krajach, robi się propagandę sukcesu dla korporacji. Czyli mówi się, że my musimy iść w, wie, w uprawy takie właśnie wielkoobszarowe, bo tylko wtedy się możemy wyżywić, może być, możemy być konkurencyjni i tak dalej. To nie jest prawda. Wtedy to tylko doprowadzimy do tego, że zniszczymy nasze środowisko, nie będziemy mieć naszej bogatej bioróżnorodności, nie będziemy mieć pięknych krajobrazów, nie będziemy mieć dobrej jakości żywności, czyli będziemy chorzy, będziemy żyć w zniszczonym środowisku. Natomiast teraz jeszcze mamy ten skarb, jakim, jakim są właśnie ci rolnicy tradycyjni. No, ponad milion Ponad milion wciąż takich gospodarstw istnieje i oni wciąż mogą produkować żywność, mogą produkować dużo więcej niż produkują teraz, bo tak jak powiedziałam, oni nie mogą tej żywności sprzedać. Są różne obwarowania przepisami, przepis, różne przepisy, które po prostu im uniemożliwiają tą sprzedaż. W związku z tym jedyną możliwością, żeby, żebyśmy jako konsumenci mieli dobrej jakości żywność z jednej strony, a z drugiej strony, żeby te gospodarstwa też przetrwały i dalej dbały o to środowisko, żeby była bioróżnorodność, jest podjęcie współpracy bezpośredniej, o obejść po prostu pośredników mhm. i wtedy mamy dobrej jakości żywność tanią, bo tak. kupuję bezpośrednio od rolników i ta żywność, którą ja kupuję najlepszej jakości nawet z gospodarstw ekologicznych jest taka jak w supermarketach cenowo. No ale, a jakość nie. jest bardzo dobra, dużo, z, dużo lepsza dla nas. Rozumiem, ale skąd ja mam na przykład jako taki zwykły, zwykły konsument wiedzieć, który rolnik jest dobry, a który jest zły, w sensie z punktu to, widzenia właśnie GMO. Bo ja mogę na przykład poje, pojechać gdzieś na wieś i się, nie wiem, zapytam się go, czy. Ale on może powiedzieć, że no. Że on, jest, że, że on nie uprawia tak naprawdę, coś tam dodaje, prawda? Jasne, to, to jest oczywiste, że tak może być. To znaczy tak, najpewniejsze są gospodarstwa, które mają atest mhm. gospodarstwa ekologicznego i tych gospodarstw trochę już jest w Polsce, no i oni też mają, nie rozwija się więcej więcej rolników, nie stara się o te atesty, ponieważ oni mają też problemy ze sprzedażą tej żywności. No więc pierwsze trzeba by zabazować na takich, na takich gospodarstwach. No a z drugiej strony no to z kolei ci rolnicy, tak jak ja na przykład mieszkam na wsi, ja znam tutaj okolicznych rolników i wiem, na kim można polegać, a, a, a na kim za bardzo nie można polegać. Mhm. W związku z tym no, trzeba po prostu zrobić trochę rozeznanie w terenie, o tak bym powiedziała. No i też przyglądać się na strony, na stronach, bo pojawiają się różne inicjatywy i ludzie po prostu szukają możliwości sprzedaży produktów. Tak? A a więc a... No, jest, tak jak wspomniałam, jest taka inicjatywa Paczka od Rolnika, która powoli, powoli się roz... Ale to tylko będzie zależać od nas, czy, czy będzie więcej tych gospodarstw w tej, w tej inicjatywie na przykład. No bo jak nie możemy sprzedać tych produktów, no to nie ma, nie ma tych, tych, że tak powiem, większej liczby rolników zaangażowanych. Tak. Także tutaj w, w, w jakiejś takiej... No, no, no trzeba organizować się w grupy, bo ja sobie zdaję sprawę, że jeżdżenie... W, jedna osoba z miasta to, to po jakieś tam produkcje, to to jest też kosztowne, bo trzeba pojechać i tak dalej. No ale można sobie też wycieczkę zrobić przy okazji. No, no tak. Czyli, te, też się to zgadzałam. czyli pani mówi, że to, to się nazywa paczka od rolnika. Czy to można sobie wygooglać w internecie? Tak, można sobie wygooglać w internecie. Mamy taką stronę też u nas, inicjatywę, która nazywa się Siejemy przyszłość www. siejemy przyszłość, tak? Dobrze mówię? Tak, siejemy tak? przyszłość. Nie, nie, nie jestem tej nazwy na 100% pewna, to będę musiała sprawdzić. Ehm, www. siejemy i tam na tej stronie też jest e, podanych trochę inicjatyw, e, jeśli chodzi o nasiona, e, gdzie można się wymienić nasionami, gdzie można dostać dobre nasiona i tak dalej. Polecam współpracę z Koalicją Polska Wolna od GMO, też można się dużo dowiedzieć od tych rolników, którzy są w koalicji, gdzie zdobywać dobrą żywność. Mhm. Dobrze, a jeszcze, jeszcze, na, jeszcze na zakończenie parę takich pytań. Jeżeli na przykład ja, ch ja chciałbym być rolnikiem, dajmy na to, mam ziemię, chciałbym zacząć uprawiać, to to jak to wygląda? Że ja muszę się zwrócić do koncernu, żeby teraz w Polsce, do jakiegoś koncernu typu Monsanto, żeby sobie móc coś posiać, tak? Czy, czy po prostu mogę no, sobie wysadzić no marchewkę je, i mieć wszystko no, gdzieś, tak? Czy no jak, no jak jeszcze, to jeszcze właśnie na szczęście tak nie ma, ale to wszystko w tym kierunku idzie. Nie, no jeszcze można kupić nasiona i, i jeszcze jest dosyć dużo polskich nasion z polskich firm, a, ale ale e, f, no, musimy, musimy dba, zadbać o to, żeby ta ustawa o nasiennictwie nie przeszła, ponieważ ona będzie nam ograniczać dostęp do nasion tradycyjnych. No i tak jak mówiłam, musimy walczyć o to, żeby nie dopuszczono upraw genetycznie modyfikowanych, bo jak się powie A, to potem B i C pójdzie bardzo szybko. Czyli jeśli dopuścimy te dwie uprawy, czyli kukurydzę MON810 i ziemniaki Amflora do uprawy, no to potem łatwiej będzie po inne też uprawy, naciski będą żeby dopuścić inne uprawy i tak dalej. Poza tym jak zanieczyszcimy pola, no tutaj jest niesamowicie ważny aspekt ekonomiczny. Mianowicie jeśli konkurencja, ja to nazywam konkurencja, bo tak naprawdę to o to chodzi. Jeśli inne kraje dowiedzą się, że w Polsce są uprawy genetycznie modyfikowane, to nasi rolnicy od razu stracą rynki zbytu ponieważ szczególnie właśnie te kraje bogatsze zachodnie są bardzo uczulone na, na GMO i Rosja również nie chcą GMO, nie chcą żywności z genetycznie modyfikowanych roślin. W związku z tym no, rolnicy staną w obliczu takim, że nie będą mogli sprzedać żywności, czyli my po prostu tą żywność będziemy musieli zjeść sami. Mhm. No ja polecam, ja polecam taka podstawowa lektura, to jest, są dwa filmy, Życie wymyka się spod kontroli i drugi film Świat według Monsanto, oba filmy są na YouTube, trzeba po prostu klikać i obejrzeć sobie te, te dwa filmy. Jest też książka, są na szczęście już publikacje po polsku na temat zagrożeń GMO, to jest książka profesora Stanisława Wiązkowskiego genetycznie modyfikowane organizmy, obietnice i fakty. Jest książka przetłumaczona Jeffrey'a Smitha, nasiona kłamstwa, czyli o ołgarstwach przemysłu i rządów na temat żywności modyfikowanej genetycznie. Jest biuletyn wydany przez Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z 2011, cały poświęcony zagrożeniom GMO. No, i jest też książka Świat według Monsanto. To są takie podstawowe lektury, żeby sobie wyrobić opinię na temat GMO i, i wiedzieć, jakie zagrożenie, jak, jakie, jakie wielkie zagrożenie jest przed nami. Ja musiałem jeszcze takie pytanie zadać do pani, bo ostatnio. Yy, oglądałem wywiad z takim człowiekiem, który jest no, takim dosyć znanym inwestorem światowym i on mówi, że najlepszym teraz opcją inwestowania, jaką on obiera, to jest inwestowanie w rolnictwo, ponieważ zdziwił mnie najbardziej jego argument, ponieważ on powiedział, że w rolnictwie jest największy odsetek samobójstw. Po, I on mówił, i, tak? i ja później czytałem też na przykład jaka jest sytuacja w Indiach, że e, faktycznie w Indiach rolnicy popełniają samobójstwa, e, ponieważ nie mogą po prostu wyżyć ze swojej ziemi, że tam jest też Monsanto i wie Pani coś o tym temacie może? Tak, tak, oczywiście, ale, ale zaskoczyło mnie, że dlatego inwestuję, że jest, że motywacją było, było to, że jest najwięcej samowój, samobójstw w rolnictwie, czyli spodziewa się, że nie będzie rolników za chwilę. Że będzie po prostu deficyt, tak, że dokładnie, tak. że wszystko po prostu zdrożeje. To są no jego tak, słowa z wywiadu dla Fox TV, ja to, to ja sobie tego my, nie wymyśliłam. Znaczy, generalnie to, to i, y, jeśli chodzi o ceny, to ja się w zupełności zgadzam. Jeśli, jeśli my wprowadzimy, dopuścimy do, u, uprawy, y, do upraw genetycznie modyfikowanych to sytuacja będzie tak się nakręcała, że y, jeśli będziemy chcieli spożywać żywność bez GMO, to badania i, i próba zabezpieczenia, żeby jakieś tam obszary były bez GMO, do czasu oczywiście to tylko będzie możliwe, y, no będą tak kosztowne, że żywność bez GMO będzie po prostu bardzo, bardzo droga. Ale to tylko dlatego, że, że to zanieczyszczenie będzie y, coraz bardziej postępowało. Natomiast jeśli chodzi o sprawy tych samobójstw, tak to jest prawda, właśnie z tego powodu, że korporacje zaproponowały w Indiach bawełnę genetycznie modyfikowaną, sprzedawano rolnikom, to, to rolnicy się zadłużali, bo ona była droższa, ale obiecywano rolnikom, że będą mieli dobre plony i nie będą musieli stosować środków chemicznych tak, tak drogich jak przy konwencjonalnych uprawach, po czym to wszystko okazało się nieprawdą ta bawełna nie tylko, że, że nie, była, nie, była, nie miała większych plonów, to jeszcze też została zaatakowana, tak jak konwencjonalna inna bawełna, przez różne insekty i rolnicy musieli kopować środki chemiczne, a ci co nie mieli, no to po prostu popadli w spirale długów. No i żeby w jakiś sposób zabezpieczać rodzinę, to sami popełniali samobójstwa najczęściej wypijając randap. To po prostu w niektórych hmm. prowincjach w Indii, to w Indiach to, jest, to są tak dramatyczne sytuacje. Tam 30 tysięcy rolników w ciągu roku popełniło samobójstwo w niektórych regionach. Także dramat jest okropny. Ale chciałam też po powiedzieć jeszcze o tym, że samobójstwa popełniają też rolnicy w krajach bogatych. Tak? Ja znam dane z Anglii na przykład, z Wielkiej Brytanii, gdzie praktycznie co tydzień rolnik popełnia samobójstwo. Dlaczego? Dlatego, że ci rolnicy w większości nie są właścicielami swoich gospodarstw. Wszystko jest pod zastaw w yy, bankach I, i w momencie, jak następuje załamanie rynku, no to rolnik jest bez wyjścia, a ponieważ stawia się na monokulturę, czyli na jednego rodzaju uprawy, na przykład powiedzmy kukurydza, yy, pszenica albo nie wiem, rzepak tylko, ba bardzo monokulturowe uprawy, no to ryzyko, że rynek się załamie i nie będzie można tego sprzedać jest duże i w związku z tym rolnicy są pod murem, że nie mają jak zapłacić bankom kolejnej raty. No i w tym momencie psychicznie nie wytrzymują i po prostu popełniają samobójstwa. I to się dzieje. W Aha. Anglii jest oficjalna statystyka. Mimo, że, że są olbrzymie gospodarstwa już teraz, mimo, że, że jest prawda tak, jak to tutaj nam się wmawia, że powinniśmy iść w tym kierunku, wciąż gospodarstwa ekonomicznie nie wytrzymują, nie mają. Przychód gospodarstwa rolnego w Anglii przeciętnie jest dużo mniejszy niż średnia, przeciętna zarobku. Więc to rolnictwo wszędzie ma problemy, niezależnie od tego, czy, czy jest to wielkoobszarowe rolnictwo, czy, czy rolnictwo mniejszej skali, przy czym rolnictwo takie jak my mamy nie powoduje zniszczeń środowiska i przy tej bioróżnorodności upraw rolnik zawsze ma szansę wyżywić siebie, rodzinę i jeszcze dużo więcej. Jest tylko kwestia dobrej organizacji. Mhm. No bo ja się spotkałam z taką, z taką opinią, że Rolnik właśnie przestaje być kimś, kto jest jakby niezależny obecnie i on poprzez to, że się po prostu następuje przestawienie z, z rolnika, który jest jakąś tam indywidualną, indywidualnym gospodarstwem, on się staje takim najemnikiem po prostu takim pracownikiem, który jak, no nie wiem, jak w feudalizmie, tak, że po prostu... No, no to jest tak zwany neokolonializm na nowo, prawda, czy ne neofeudalizm, tylko w innej formie, w formie takiej ekonomicznej. To jest prawda. Dużo ziemi jest w dzierżawie przez ludzi, którzy po prostu mają dużo pieniędzy, a rolnicy tylko wykonują no, podstawowe czynności, jakie są... Tak. Jakie są konieczne, żeby jakieś tam monokulturowe uprawy, bo to dotyczy właśnie tych monokulturowych upraw już w Polsce, no, wystarczy się przejechać w kierunku Wrocławia, to widać te, te wielkie, wielkie pola kukurydzy i rzepaku, nic więcej, no to rolnicy rzeczywiście są wyrobnikami na tych polach. No i tutaj no dlatego, dlatego też mówię o tym, że jeśli my konsumenci nie zadbamy o to, żeby kupować bezpośrednio od rolników, to być może za 10 lat nie będziemy już mieli u kupować, bo rolnicy po prostu no, przyciskani coraz bardziej różnymi przepisami no, będą tą ziemię oddawać. Mhm. A kiedy ma być głosowanie pod tą, pod tą właśnie ustawą wprowadzenia GMO w Polsce? Jest jakaś data? Ta, głosowanie na to, mówimy w tej chwili o ustawie o nasiennictwie. Jest jeszcze druga ustawa, ustawa o GMO i... Według wszystkich, że tak powiem, naszych możliwości wywiadowczych te obie ustawy będą głosowane jeszcze przed wakacjami, czyli to jest czerwiec, pewnie po mistrzostwach i lipiec. Czerwiec, e, tak, no bo to wtedy najmniej ludzie zainteresowania mają, najtrudniej się jest zmobilizować, w związku z tym to tak te miesiące wakacyjne są zawsze przeznaczone na głosowania na najbardziej kontrowersyjne tematy. Więc, mhm. więc e, jeszcze, jeszcze jest ustawa o paszach, też też do głosowania przed wakacjami. Także e, tutaj nie, będzie potrzebna duża mobilizacja, żebyśmy się wybronili. A jeszcze na koniec, czy, czy w ogóle przewidywane są jakieś takie badania, które miałyby pokazać, w jaki sposób ta żywność oddziaływa je na ludzi? Czy, czy właśnie, w ogóle... Właśnie, czy, czy, to nie jest, czy to nie jest dziwne, że, że tyle, prawda, się mówi, że… Że ta żywność, znaczy zwolennicy GMO mówią, mhm. że żywność z GMO jest bezpieczna. No to jeśli, jeśli jest taka bezpieczna, to dlaczego jest taki opór, żeby znakować żywność? Tutaj jest GMO, jedz, będziesz zdrowy. Na przykład. Przecież te firmy mają olbrzymie fundusze, mogą prawda, zrobić takie testy i wykazać, jest wszystko zdrowe, jest wszystko w porządku. Czemu nie chce się robić takich badań? Jest nawet taka sytuacja, że jakby naukowiec jakoś niezależnie chciał zbadać jakieś nasiona genetycznie modyfikowane, to on musi się zwrócić do firmy, która jest właścicielem tych nasion. Czy on może tego, to zrobić? Czy może użyć ich nasion? I najczęściej firmy mówią nie. Czyli na razie jakby wiemy, że te... Że, że teraz... na, na razie to jesteśmy królikami doświadczalnymi wszyscy. Wszyscy, jeśli jesteśmy nieuważni i kupujemy żywność w supermarketach, nie czytamy co tam jest, jemy żywność wysoko przetworzoną, to jesteśmy królikami doświadczalnymi. I za następne pokolenie, za kilka lat, w zależności od tego jak odporny jest organizm, mniej lub bardziej, będziemy coraz bardziej chorować, a chorujemy już dużo. Ro, rozumiem, ale bo ja, ja też się ostatnio spotkałem z takim czymś, że nad badaniami odnośnie bawełny, yy, nasionami bawełny, a dokładnie gosy, yy, substancja się nazywa, nazywa gosypol mhm. i to ma być chyba, zdaje się, jakiś wypełniać yy, pro, w produktach albo coś w tym stylu i to ma sprawić, że yy, w, w swoim jakby założeniu, że zmniejszy się głód na świecie, tak? Sprawa głodu to, właśnie... to jest kompletnie mhm. temat polityczny. Produkujemy mhm. wystarczająco dużo żywności. Żywność się niszczy nie tylko w krajach... W w krajach W bogatych, ale również w krajach biednych, również w Polsce niszczy się bardzo dużo żywności. E, ludzie głodują, umierają z głodu dlatego, że nie mają pieniędzy, aby kupić tą żywność e, albo nie ma środków transportu, żeby przetransportować z jednego końca na przykład Indii na drugą, na drugi koniec ryż e, dla ludzi, którzy umierają z głodu. A celowo się utrzymuje taką sytuację, ponieważ politycznie ludność jest, jest le, lepiej taką ludność jest kontrolować. Cały czas podkreślam ten, ten fakt, że kto kontroluje żywność, kto kontroluje nasiona, ten kontroluje wszystko. Prawda? No tak, to tak zdecydowanie jest. No ja wracając się do gos gosypolu spotkałem się z tym, bo robiłem wywiad jakiś czas temu, y, m, że gosypol, gosypol, oprócz tego, że, że jest, ma być lekarstwem na, na głód na świecie, to jest środkiem, który zawiera y, substancję, która powoduje bezpłodność. Jak, y, no tak, że... to, no to, to właśnie o tym też mówiłam przy okazji GMO, kiedy te badania wszystkie wskazują na to, że w którymś tam trzecim, czwartym pokoleniu zwierzęta są bezpłodne, więc zdecydowanie jest to może środek na zmniejszenie ludności na świecie. No, jeżeli jest coraz mniej ludzi na świecie, to pro, problem ich żywienia właśnie zaczyna znikać, bo ich po prostu nie ma, nie ma kogo żywić. Ja tutaj mogę zacytować kilka, kilka, mam tutaj na przykład książkę genetyczna ruletka mhm. i tutaj są wyniki różnych badań, obserwacji, jak, jakie są reakcje zwierząt po spożywaniu GMO. Właśnie, na właśnie. przykład ziemniaki genetycznie modyfikowane powodują u szczurów rozwój potencjalnie rakotwórczych komórek w układzie pokarmowych, zachomowanie rozwoju mózgów, żołądków, jąder, częściowy zanie Wątroby, powiększenie czust, czustki i jelita, załamanie się generalnie systemu imu, immunologicznego. Z kolei szczury karmione 90 dni kukurydzą y, genetycznie modyfikowaną Mon y, 863 miały również różne y, problemy zdrowotne, jak y, ważne zmiany we krwi w wątrobie, w nerkach. Mogące, które po prostu świadczyły o tym, że są chore. Mhm. Potem jest tutaj takie były badania, obserwacje. E, wdychanie pyłków kukurydzy genetycznie modyfikowanych powodowało schorzenia u ludzi. W 2003 roku około 100 osób mieszkających w pobliżu pól kukurydzy genetycznie modyfikowanych na Filipinach miało dolegliwości skóry, trudności z oddychaniem, zaburzenia trawienia w czasie pylenia kukurydzy. Krew w 39 wykazała reakcję na truciznę BT, czyli właśnie tą truciznę, którą wytwarza kukurydza genetycznie modyfikowana. Później co tutaj mamy? Farmerzy twierdzą, że świnie i krowy karmione genetycznie modyfikowaną kukurydzą stają się bezpłodne. Mhm. Ponad 20 farmerów w południowej Afryce mówi o trudnościach z zapłodnieniem, tak zwanych uronionych ciążach i przedwczesnych porodach. Myszy karmione soją Randa Braddy, czyli też genetycznie modyfikowanym, miały zmienione komórki wątroby. E, nieregularny kształt, jąder, ją, jąder, jąder, jąder jąderek, zwiększona ilość otworów jądrowych, inne zmiany. Wszystko to wskazuje na zwiększoną przemianę materii i zmiany w genach. Przyczyną była trująca toksyna. Co dalej mamy soja? Alergie, gwałtownie wzrastają alergie po wprowadzeniu soi w Wielkiej Brytanii, ponieważ w Wielkiej Brytanii robią statystyki, jeśli chodzi o alergików. W momencie, kiedy wprowadzono soję genetyczne modyfikowaną na rynek, ale ilość alergików wzrasła około 50%. Także jest, jest, są bardzo poważne podstawy do tego, żeby się obawiać tej żywności i, i poza tym no, my tej żywności naprawdę nie potrzebujemy. My produkujemy wystarczającą ilość dobrej żywności, a tak jak mówiłam, świat też nie potrzebuje tej żywności genetycznie modyfikowanej. W 2008 roku opublikowano raport na temat rolnictwa na, na, na naszym globie. Tytuł tego raportu to jest Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczej na rozwój. Opracowany był on przez 400 naukowców y, z 58 krajów i opublikowany na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Banku Światowego. Prawda? Y, jasno w tym raporcie jest stwierdzone, że uprawy GMO nie stanowią rozwiązania zwalczaniu głodu, biedy czy zmian klimatycznych. Udowodniono po raz kolejny, że z łatwością wykarmimy świat Wykarmimy świat, jeśli postawimy na lokalne, tradycyjne, proekologiczne rolnictwo. No dobrze, ja myślę, że, że tak po, pokrótce opisaliśmy ten temat GMO. Chciały Pani coś jeszcze dodać na, na zakończenie? No, ja, na, na zakończenie to jeszcze raz zachęcam, żebyśmy wszyscy się zmobilizowali, podjęli współpracę bezpośrednio z rolnikami, póki ich mamy żebyśmy potem nie musieli jeść żywności genetycznie modyfikowanej i chorować. My i nasze dzieci i, i przyszłe pokolenia. Zadbajmy on o siebie, zadbajmy o środowisko wokół nas, bo, bo to, że mamy taką bogatą bioróżnorodność, to jest zasługa naszych tradycyjnych rolników. To, że 40 tysięcy par bocianich przylatuje do Polski, jesteśmy z tego dumni, to dlatego, że mamy tradycyjnych rolników, tradycyjne rolnictwo i bociany mają tutaj co jeść. Natomiast przelatują przez Niemcy, Francję, Anglię, jak mają tam jedną, dwie, trzy, cztery pary, to, to są tak szczęśliwi i zadowoleni, a, a my no, mamy ich tutaj 40 tysięcy co roku. I mhm. chcemy mieć te bociany dalej, prawda? No, no chcemy pewnie. mieć piękną bioróżnorodność, więc zadbajmy o nią i zadbajmy o tych tradycyjnych rolników. Chcemy się żywić zdrowo, prawda, wszyscy. Zapraszam na wieś. <laughs> Dziękuję pani serdecznie za, za wywiad. Dziękuję również. Do usłyszenia.